Minęła 19. tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Andrzej Kocjan. Czyste powietrze jest bezpieczne, zapewnia minister klimatu. CBA zabezpieczyło dziś dokumenty związane z tym programem. Kara dla żołnierza z Izraela za rozbicie młotem figury Chrystusa. Konsekwencje poniósł też mundurowy, który fotografował całe zajście. Zakopane wprowadzi kartę turysty przygotowania na ostatniej prostej. Funkcjonariusze CBA weszli dziś do Ministerstwa Klimatu oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. Na wniosek Prokuratury Europejskiej zabezpieczyli dokumenty dotyczące programu Czyste Powietrze od czerwca 2021 roku. Ich zdaniem funkcjonariusze publiczni nie dopełnili obowiązków w związku z opracowaniem zasad funkcjonowania i wdrożenia kolejnych etapów programu. W Ministerstwie Klimatu skończyła się właśnie konferencja minister Pauliny Henik-Kloski odnośnie do nieprawidłowości w czystym powietrzu. Na miejscu jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dobry Krzysztofie. Dzień dobry. Co udało się ustalić?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 Jeszcze w tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki ma skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetenc kompetencyjnego w sprawie ślubowania sędziów w Sejmie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaznacza, że ślubowanie odbyło się zgodnie z prawem i wszystko w tej sprawie zostało powiedziane. PiS, Trybunał Konstytucyjny i KRS traktują jako element sprawowania władzy a my traktujemy jako element niezależny od polityków. Z kolei Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Trybunał musi rozstrzygnąć kwestię podniesioną przez prezydenta. Jeżeli pan marszałek uważa, że może przyjąć przysięgę kandydatów na sędziów zamiast pana prezydenta pod jego nieobecność, no to nie ulega wątpliwości, że ten spór pomiędzy dwoma ważnymi instytucjami powinien być rozstrzygany przez Trybunał Konstytucyjny, on do tego jest powołany. Sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski przekonuje, że z merytorycznego punktu widzenia taki wniosek jest zbędny. Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego no ma inny charakter niż powołanie sędziów do sądów powszechnych czy Sądu Najwyższego. Bo tym organem, który decyduje o wyborze sędziów do Trybunału Konstytucyjnego jest Sejm i z chwilą podjęcia uchwały przez Sejm te osoby są już sędziami. 13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale tylko dwoje z nich zostało zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego na uroczystość złożenia ślubowania. Pozostali sędziowie złożyli ślubowanie w Sejmie, jednak bez obecności głowy państwa. Jest decyzja izraelskiego wojska w sprawie żołnierza, który w południowym Libanie zbezcześcił figurę ukrzyżowanego Jezusa oraz drugiego żołnierza, który ten czyn fotografował. Informuje o tym Times of Israel. Żołnierze zostali zwolnieni ze służby i trafili do więzienia wojskowego. Na szczegółach Agata Król.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 Zakopane szykuje się do wprowadzenia karty turysty. Pakiet będzie dostępny dla turystów, którzy opłacą opłatę miejscową w wysokości 2 zł za dzień. W zamian dostaną dostęp do zniżek. Na razie nie wiadomo jakich. Lista ma być opublikowana w dniu uruchomienia systemu, mówi zastępca burmistrza Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.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 Usługa ma zostać uruchomiona 1 maja, a Warszawa rozpoczyna sezon letni nad Wisłą. Rejsy po rzece, statek do Serocka oraz kino plenerowe to tylko niektóre atrakcje. Prezydent Rafał Trzaskowski mówi, że nowością będzie Wiślana Liga Żeglarska. Będą warsztaty, oczywiście zajęcia na optymistach dla najmłodszych, czy rejsy na jachtach klasy Omega, regaty o puchrach prezydenta 6-7 czerwca, jak zwykle w okolicach Święta Warszawy. Większość atrakcji będzie dostępna od 1 maja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na południowym wschodzie więcej chmur, na północy mgły z kolei. Temperatura od minus 4 stopni lokalnie na północnym wschodzie, minus 1, 0 na przeważającym obszarze kraju, cieplej miejscami na wybrzeżu, około 3 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany. Jedynka. Polskie Radio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 To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News. Ojciec Święty rozpoczął ostatni etap wizyty w Afryce. Od dziś do czwartku przebywa w Gwinei Równikowej. Dziś pierwsza rocznica śmierci papieża Franciszka. Leon XIV wspominał go wspólnie z dziennikarzami. Z Malabo papież stanowczo zaapelował, by rządzący służyli swoim narodom, a imię Boga nie było profanowane do usprawiedliwiania zła. Dorota Abdelmulawiet, Aktualności z Watykanu. 14. rozpoczął dziś trzydniową wizytę w Gwinei Równikowej. Jej program jest bardzo bogaty. Oprócz spotkań z przedstawicielami władz, duchowieństwem i wiernymi, papież przemówi także do przedstawicieli świata kultury i odwiedzi m.in. więźniów oraz uczelnię techniczną nazwaną imieniem papieża Franciszka. Ten niewielki kraj położony w zachodniej Afryce posiada ogromne złoża ropy naftowej i jest uznawany za jedno z najbogatszych państw Afryki a jednak równocześnie jego mieszkańcy cierpią z powodu wielkiego ubóstwa i nieprzestrzegania praw człowieka. Pod względem demograficznym należy do najmniejszych państw Afryki. 70% jego mieszkańców to katolicy. Powszechność wiary wyrażona jest w haśle papieskiej wizyty Chrystus światło Gwinei Równikowej ku przyszłości nadziei. Tuż po przylocie do Malabo, dawnej stolicy Gwinei Równikowej, papież spotkał się na prywatnej audiencji z prezydentem kraju, który rządzi nieprzerwanie od 1979 roku. Następnie podczas spotkania z politykami i dyplomatami wygłosił przemówienie, w którym zaapelował m.in. o poszanowanie wolności, sprawiedliwości i praw wszystkich ludzi. Bez zmiany podejścia w podejmowaniu odpowiedzialności politycznej oraz bez poszanowania instytucji i umów międzynarodowych, los ludzkości może być tragicznie zagrożony. Bóg tego nie chce. Jego święte imię nie może być profanowane przez chęć dominacji, arogancję i dyskryminację. Przede wszystkim nie wolno nigdy wzywać go, aby usprawiedliwiać wybory i działania niosące śmierć. Niech Wasz kraj nie waha się zweryfikować swoich dróg rozwoju i pozytywnych możliwości zajęcia miejsca na arenie międzynarodowej w służbie prawa i sprawiedliwości. Dziś pierwsza rocznica śmierci papieża Franciszka, który zmarł w poniedziałek wielkanocny w domu świętej Marty, dzień po tym jak na placu św. Piotra udzielił miastu i światu wielkanocnego błogosławieństwa. Nabożeństwo różańcowe i msza święta za jego duszę sprawowane są dziś w Bazylice Matki Bożej Większej, gdzie jest pochowany. Swego poprzednika Leon XIV wspominał dziś także w samolocie w drodze do Gwinei. Chciałbym wspomnieć pierwszą rocznicę śmierci papieża Franciszka, który wiele pozostawił i ofiarował Kościołowi swoim życiem, swoim świadectwem, swoim słowem i gestami. Tak wiele razy to co czynił naprawdę ukazywało jego bliskość wobec najuboższych najmniejszych wobec chorych dzieci osób starszych. Głosił przesłanie miłosierdzia i pragnął dzielić się nim z całym Kościołem poprzez piękne obchody nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia. Módlmy się, aby cieszył się miłosierdziem Pana i dziękujmy Panu za wielki dar życia Franciszka dla całego Kościoła i dla całego świata. Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va i na mediach społecznościowych vaticannews.pl Jedynka. To jest radio. Program pierwszy Polskiego Radia. Czas na Eurekę. Eureka. Eureka. Tradycja popularno-naukowa. Dzisiejszy magazyn otwieramy opowieścią o Ignacym Korwin-Milewskim, ekscentrycznym arystokracie i kolekcjonerze, w którego zbiorach znalazły się obrazy uznawane dziś za ikony polskiego malarstwa choćby Stańczyk Matejki, Babielato Hełmońskiego czy Żydówka z cytrynami Aleksandra Gierymskiego. W Muzeum Narodowym w Warszawie została otwarta wystawa, na której pokazano 150 obrazów z liczącej pierwotnie ponad 200 płcien kolekcji Korwin-Milewskiego. Rozmowa z kuratorką już za chwilę. Potem w urece będzie nie mniej ciekawie, bo kolejny gość opowie o najnowszych, naprawdę sensacyjnych odkryciach związanych z początkami życia na Ziemi. A na koniec czeka nas spotkanie z fascynującą kulturą Majów. Katarzyna Kobylecka, zapraszam. Polskie Radio. Jedynka. Mówiono o nim, że to największy zbieracz malarstwa polskiego swoich czasów, ale obecnie, proszę Państwa, postać to nieco zapomniana. Mam nadzieję, że otwarta w ostatni piątek wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie przywróci hrabiemu Ignacemu Korwin-Milewskiemu należne miejsce w panteonie wybitnych kolekcjonerów sztuki. A jak znakomity był to mecenas polskich artystów, o tym opowie kuratorka wystawy i niestrudzona badaczka dziejów kolekcji Milewskiego, pani Renata Higgersberger, historyk sztuki, kustosz malarstwa polskiego do 1914 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przypadająca w tym roku 180. rocznica urodzin i setna rocznica śmierci tego zasłużonego dla kultury polskiej mecenasa Dała impuls do przypomnienia jego dokonań, a rzeczywiście jest co przypominać, bo hrabia Ignacy Korwin-Milewski zgromadził w swoim ręku ponad 200 obrazów najsłynniejszych polskich malarzy przełomu XIX i XX wieku. Gierymskiego, Chełmońskiego, Wyczółkowskiego, Wierusza Kowalskiego, Malczewskiego, Matejki, Pankiewicza, no jeszcze długo by wymieniać. Jak stał się kolekcjonerem? Przypuszczam, że już w domu nasiąkły dużym szacunkiem do, do sztuki. Ojciec Ignacego, Oskar Korwin-Milewski pisał libretta do utworów Moniuszki. W domu bardzo hołbiło się... A to dom ziemiański na tak. Wileńszczyźnie. tak. I Milewski podjął decyzję studiów na Akademii Królewskiej w Monachium myśląc o karierze malarza. Natomiast stosunkowo szybko zorientował się, że koledzy polscy, malarze, którzy razem z nim uczęszczali na zajęcia, mieli znacznie większy talent. No I... ale wcześniej jeszcze, przepraszam, po tym bardzo krótkim epizodzie dzieciństwa na Wileńszczyźnie, on y, kilka lat spędził w Paryżu, prawda? 10. Z rodzicami wyjechał do Paryża jako właściwie mały chłopiec. Tak. Potem jeszcze były studia w Dorpacie, no ale czuł w sobie chyba takie artystyczne powołanie, skoro zdecydował, że pojedzie do Monachium i tam zacznie studia na tej Monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych. Milewski Skończył 5 lat studiów, także bardzo rzetelnie podtraktował ten obowiązek, ale chyba jeszcze cenniejsze były właśnie zadzierżgnięte znajomości kontakty. z Aleksandrem Gierymskim, z Czachurskim, z Chełmońskim, ze Strajtem. To ten czas, kiedy rzeczywiście ta złota godzina dla polskiego malarstwa, kiedy naprawdę wyjątkowi artyści studiowali, e, studiowali w Monachium, w Monachium mhm. i... Kolonia polskich artystów zawładnęła Monachium. To było rzeczywiście wyjątkowe miejsce, wyjątkowy moment. No ale Milewski jednak doszedł do wniosku, że artystą wielkim nie będzie i postanowił skupić się na właśnie tym kolekcjonowaniu dzieł sztuki. Tak, taki deficyt swojego talentu dostrzegał i chyba już potem nigdy do twórczości plastycznej nie, nie wracał zadbał o pozycję godną swojego rodu, więc zaraz zrekompensował sobie troszeczkę tę porażkę artystyczną wystaraniem się w Rzymie u papieża tytułu Hrabiowskiego i został kawalerem altańskim, co też od razu plasowało go wśród Towarzystwa Europejskiej Arystokracji na bardzo dobrym miejscu i korzystał bardzo z tego. Zresztą pewnie też to dzieciństwo w Paryżu dało mu taki, taki dystans, duży rozmach działania. No i na pewno też geny, bo to była osoba o bardzo silnym charakterze, takim przebojowym i przekora w jego, w jego życiu gdzieś jest cały czas wyczuwalna. Odziedziczył też po matce spory majątek, no i właśnie tym majątkiem tak zarządzał, by... Tworzyć własną kolekcję, ale to było bardzo przemyślane i tworzone no, z pewnym takim y, artystycznym wyczuciem. Uznał, że ta szkoła monachijska rzeczywiście warta jest inwestycji i zamawiał albo kupował od artystów polskich tamtego czasu wybrane dzieła. Kupował dzieła, tak, którego zachwycała, wręcz bardzo często właściwie stosował jeszcze inną praktykę. Dzieła, które mu się podobały i zwracały jego uwagę, zamawiał z pewnymi korektami. Mamy kilka takich dowodów na to, że Milewski no w wybiera, się, prawda? Mało, wybiera obraz, który mu się podoba, zmienia kolorystykę. Proporcje zwykle wydłuża albo zwiększa tą kompozycję, ingeruje później na poziomie już tworzenia i w sumie jest to wspólne dzieło, bo artyści, którzy to tworzyli, na przykład Gierymski miał taki przypadek przy obrazie Anioł Pański. Artyści już tych obrazów nie traktowali bardzo prywatnie, bo to było w jakimś stopniu wspólne dzieło. Milewski, dumny ze swojej kolekcji, udostępniał zwiedzającym ten zbiór w swoim pałacu w Wilnie, no ale w pewnym momencie doszedł do wniosku, że no powinien podarować te obrazy państwu szukał takiej galerii, która przejęłaby to jego dziedzictwo i tutaj no niestety Może nawet nie, przejęła, nie udało bo, się tego zrealizować. Bo plan był taki, by to Milewski zbudował tę galerię i by budynek, który miał nawiązywać do Pinakoteki Monachijskiej był przez niego finansowany. Także rzeczywiście idea narodziła się w momencie, kiedy uświadomił sobie, że właściwie jego kolekcja już prawie jest kompletna. I Odbierał ją jako zalążek galerii narodowej i chciał ją właśnie narodowi przekazać w momencie, kiedy Polski nie było na mapie, a wiedział, że sztuka ma niebywałą siłę i to no też umożliwiła... To były umożliwiła... lata dziewięćdziesiąte, prawda, XIX wieku, kiedy to znaczy pomysł tak, się narodził. W 1995 właściwie zwrócił się do, do Krakowa, zaproponował, by przydzielono mu bardzo atrakcyjny plac przy Placu Szczepańskim Odmówiono mu akurat tej lokalizacji. Niemniej jednak argument był taki, że on mając taką fortunę nie powinien oczekiwać, by mu ofiarowano. Powinien sam zakupić ten plac. Mm. To go bardzo oburzyło, mm, bo on ofiarowując tę kolekcję uważał, że wkład drugiej strony musi być też jakiś. Mm. Właśnie zrozumiałe, my dzisiaj wiemy, że był to błąd. No i bardzo szkoda, ponieważ te obrazy rzeczywiście opuściły... Polskę, Milewski zadecydował, by pokazać je na wystawie w Kunstlerhausie w Wiedniu. I to rzeczywiście nadało tej galerii rangę. Ale to już była jego galeria, to już nie była galeria narodowa, którą miał komukolwiek ofiarować i do końca nie miał planów przekazania już jej nikomu. W końcu te obrazy wylądowały na Adriatyckiej Wyspie Santa Katarina, do której za chwilę dojdziemy, ale jeszcze musimy powiedzieć o jednej inicjatywie takiej artystycznej, bo Milewski oprócz tego, że miał obrazy, chciał, by twórcy tych obrazów byli upamiętnieni i wpadł na pomysł, by każdy z owych artystów namalował swój własny autoportret. Tak, Oczywiście idea... wskazówki były też bardzo szczegółowe. Idea dość wyjątkowa, nie mająca sobie równych, bo nikt już później się nie zdecydował na taki gest, ale też może nie każdy umiałby wyegzekwować od artystów takiej dyscypliny. Mielewski określił rzeczywiście no, format, powiedzmy, to był format portretów reprezentacyjnych, także ten wielkość nie była tutaj żadną ekstrawagancją. Naturalnej e... wielkości, prawda? E, tak. tak, w trzech czwartych, w stroju oficjalnym, ale z paletą i na neutralnym tle. Także 17 portretów, które przetrwały i rzeczywiście wspaniale, bo udało się, by obrazy się nie rozpierzchły akurat z tej kolekcji autoportretów i trafiły do Muzeum Narodowego i właściwie bez jednego, bo obraz um, Giermskiego, Giermskiego zaginął. Ta... To jest strata wojenna, natomiast pozostałe przetrwały i właściwie przy okazji tej wystawy będą zaprezentowane, myślę, bardzo reprezentacyjnie. Tutaj jeszcze dodajmy, że jeden Matejko postawił na swoim i wyłamał się z tej konwencji narzuconej przez hrabiego Milewskiego, Korwi Milewskiego, bo usiadł w fotelu i tak się sportretował. No zresztą jeden tylko był obraz Matejki w zbiorach Mielewskiego, Stańczyk. To jeszcze tylko wrócę na moment do tej pozycji. Drugim jest Brandt. Brandt też a. siedzi i to rzeczywiście jeden i drugi z malarzy miał swoją bardzo ważną rolę, również dydaktyczną. Także na pewno w ten sposób oddana została również ich pozycja wśród innych artystów. A, a Mielewski, rzeczywiście technika była tych zakupów taka, że najpierw Kupował dzieła artystów w momencie, kiedy dochodził do wniosku, że będzie dalej kontynuował ten zbiór. Wtedy zamawiał autoportret i rzeczywiście po zakupie Stańczyka zadecydował o zamówieniu autoportretu, ale wiemy, że Milewski był przez rok w posiadaniu jeszcze jednego dzieła Matejki, kazania skargi. To na koniec jeszcze powiedzmy o wyspie Santa Katarina, bo tam Milewski, kupiwszy tę małą wyspę na Adriatyku, niedaleko półwyspu Istria, zbudował pałac i tam eksponował te obrazy. Tak, on z tymi obrazami się nie rozstaje, pokazuje również na wyspie, chociaż nie jest to już miejsce tak bardzo odwiedzane. Ta ostatnia dziesiątka życia Milewskiego to trudny czas. Milewski wtedy po udarze ma część ciała sparaliżowanego. To jest bardzo bezpieczna jego przystań, natomiast już nie... Nie, nie ma możliwości tak korzystać z życia towarzyskiego. Obrazy tam rzeczywiście mu towarzyszą. No i też jest to czas, kiedy Milewski może cieszyć się piękne przyrody. Tą wyspę rzeczywiście zazielenił, nawiózł najpierw ogromną ilość ziemi, zbudował mnóstwo drobnych rzeczy, które cieszą do dzisiaj, ponieważ te port, ławeczki, studnie, to jest wielka dekoracja tej wyspy. Natomiast samego budynku, który nazywamy Hucznie Pałacem, był to rezydencja przebudowana na cele mieszkaniowe Milewskiego. Zostały tylko partie, które oczywiście można docenić, ale hotel, który tam się w tej chwili znajduje mocno zmienił charakter tego wnętrza. Niemniej jednak na tej wyspie jest jeszcze bardzo wiele akcentów świadczących o guście i rozmachu jego polskiego właściciela. Hrabia Korwin-Milewski zmarł w listopadzie 1926 roku. W tym roku minie owa setna rocznica jego śmierci i po jego odejściu ta kolekcja niestety rozproszyła się po świecie. Wystawa, którą pani zorganizowała w Muzeum Narodowym w Warszawie, no właśnie ma na powrót pokazać, jak wspaniałe dzieła były kiedyś w jego rękach. Tak, to jest fascynujące, że takie perły, takie właśnie ikony naszego malarstwa XIX wieku były w posiadaniu jednego kolekcjonera. I rzeczywiście po wielu latach dochodzenia, różnych faktów, często bardzo drobnych, udało się odtworzyć 150 obrazów, które z największym prawdopodobieństwem, mogę powiedzieć, że do Milewskiego należały. I część z nich pokazujemy na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie, a te, do których z różnych przyczyn nie mogliśmy dotrzeć, pokazujemy w formie symulakrum, które jak duchy na takich wydrukowanych tkaninach towarzyszą swoim sąsiednim obrazom. Bardzo proszę, by Państwo spojrzeli na te obrazy właśnie oczami hrabiego Korwin-Milewskiego, o którym opowiadała dziś Państwo w Eurece Renata Higersberger, historyk sztuki, kuratorka wystawy zatytułowanej Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski, 1846-1926. Bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszamy. Jedenka jest patronem medialnym wydarzenia, które oczywiście polecamy Państwa uwadze i zapraszamy, zapraszamy do Muzeum Narodowego w Warszawie. Jedenka. To jest radio. A dla chętnych mamy podwójne zaproszenia na tę ekspozycję. Proszę pisać na numer 71151 Hasło kolekcjoner plus oczywiście imię, nazwisko i adres może być tradycyjny lub mailowy 71 151. Wystawa jest proszę Państwa czynna do 13 września. Ziemia powstała 4,6 miliarda lat temu, a pierwsze ślady życia na naszej planecie pojawiły się niecały miliard lat później. Wydawałoby się, proszę Państwa, że to stosunkowo szybko. Ale ostatnie badania sugerują, że nastąpiło to jeszcze wcześniej. O czym teraz więcej? Profesor Barbara Kremer z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. miło Zanim Pani Profesor może powiemy, kiedy pojawiło się to życie, to może o tym, czym ono było. No właśnie. Definicje życia tworzą badacze, którzy się tym życiem zajmują i jest tych definicji bardzo dużo. Ale najprostsza i taka, którą ja lubię, to jest chyba definicja, która mówi, że życie to jest samoutrzymujący się system, który podlega darwinowskiej ewolucji. I ja myślę, że przy tym możemy pozostać. A jak powinniśmy w takim razie sobie wyobrazić, to pierwsze, pierwsze życie to są co? Cząstki organiczne? Pierwsze życie, które dało początek całemu życiu, wszystkim organizmom na Ziemi, był to organizm, Komórkowy, czyli była to komórka, która miała właściwie wszystko, co dzisiejsze bakterie mają już w sobie. Czyli miała DNA prawdopodobnie dwuniciowe i to wcale nie takie krótkie. Miała ścianę komórkową, yy, miała metabolizm i była całkiem złożonym organizmem i to są właśnie te nowe odkrycia. I pojawiła się zadziwiająco wcześnie, bo jeżeli kilka lat temu jeszcze ktoś by mnie spytał, kiedy pojawiło się życie na Ziemi, no to badacze i ja sama również odpowiadam, że skoro skamieniałości najstarsze pojawiają się około 3,5 miliarda lat temu, no to powiedzmy to życie mogło powstać 3, 7, 3, 8, potrzebuje jakieś 200-300 milionów lat, żeby powstało. Otóż najnowsze badania, są to badania zespołów zajmujących się szukaniem tej genezy życia, tak, za pomocą zegara molekularnego, taka fantastyczna metoda odstwarzania ewolucji, mówi nam, że Organizm, który był przodkiem całego życia na Ziemi, pojawił się 4,2 miliarda lat temu. To jest o tyle niesamowite, że Ziemia, i tu musimy sobie przypomnieć wiek Ziemi, bo to jest 4,5 i 6. 4 6, daty są różne, ponieważ datujemy bądź minerały, bądź na przykład gaz, bo przecież planeta nie uformowała się w jeden dzień, to były miliony lat, prawda? Więc jeżeli 4,5 miliarda lat temu pojawiła się nasza planeta i cały Układ Słoneczny, to tylko 300 milionów lat i mamy już życie. To jest nieprawdopodobne i nieprawdopodobne również dlatego, że badacze uznawali ten pierwszy okres w historii życia na Ziemi, czyli Hadeik, za okres zupełnie niegościnny dla Ziemi. Przede wszystkim dlatego, że mieliśmy tam ocean magmy. Tak? Była to gorąca planeta. Mieliśmy epizod powstania księżyca, gdzie po raz kolejny Ziemia została stopiona, czyli cała jej zewnętrzna powłoka została oderwana, utworzyła księżyc, a to, co zostało, no, musiało Znowu jakiś się czas złożyć ułożyć, ostudzić. Tak? Do tego mamy jeszcze tak zwane wielkie bombardowanie. To jest hipoteza, która narodziła się po tym, jak przywieziono z księżyca próbki Apollo. Przywiózł próbki e, zebrane w kraterach. Na Księżycu naliczono około 1700 kraterów i wszystkie uznano, że są mniej więcej z tego samego okresu. Więc hipoteza zakładała, że odbyło się takie wydarzenie, gdzie duże obiekty bombardowały Ziemię, Księżyc, Marsa i to było tak intensywne, że praktycznie wysterylizowało całą planetę. Czyli znowu pojawiał się ocean magmy, albo bardzo rozgrzana powierzchnia planety. Ta koncepcja ostatnich lat, i to jest dosłownie ostatnich kilka lat, ponieważ doszukano się, że próbki z Księżyca przywiezione były, zebrane w jednym miejscu, więc może wiek, który Pokazywały. to wydarzenie pokazuje, jest po prostu fałszywy. Jest to wiek po prostu jednego czy dwóch kraterów, Uderzeń. a nie całego mhm. wydarzenia. Więc tu mamy już wielką nowość, że planeta w tym wczesnym okresie nie była taka niegościnna. Ja mam też przyjemność pracować z grupą ludzi, którzy modelują to wielkie bombardowanie. Jest to grupa amerykańska i pracujemy teraz dosłownie na, na dniach nad zapisem temperatur z takiej jego modelowania. To są modelowania komputerowe i zauważyliśmy, że cały duży fragment obszary pomiędzy tymi kraterami, impaktami są to obszary, gdzie temperatury nie przekraczają 50-40 stopni Celsjusza. No, to czyli jest zupełnie łagodny klimat. To jest, tak, to jest bym powiedziała, łagodny klimat. A cząsteczki, czy pierwsze molekuły, których życie powstało nawet, też mają swoją jakąś granicę temperaturową, ale na pewno wszystkie mieszczą się w czymś między 20 a 50-60 stopni. Czyli ten obraz wczesnej Ziemi to nie jest już Piekło, tak? Czy ten hadajk, jak kiedyś zostało to nazwane od greckiej krainy mitycznej, tak? czyli Hadesu. Nie, to jest całkiem momentami przyjemny kawałek lądu, ponieważ mało było wtedy lądów. Ocean już w ogóle był, to też jest nowe. Miał szansę już się utrzymać, nie wyparował na Ziemi znacznie wcześniej. Czyli mamy ocean, mamy całkiem łagodne temperatury, mamy sporo związków organicznych, które na pewno były, ponieważ jeżeli ten wspólny przodek wszystkich organizmów 4,2 miliarda lat temu sobie już żył w tym oceanie, to on musiał konkurować z jakimś życiem, które było wtedy, a którego my nie znamy. Więc być może było całkiem bogate życie, tak? które nie przetrwało z jakichś powodów. Ten nasz przodek okazał się lepszy. Ten przodek, czyli... Czyli ten... luka, czyli ostatni wspólny przodek całego życia na Ziemi, mm -hmm. wszystkich organizmów. tak? Pani profesor, ale jakie mamy dowody na to, że taka komórka istniała? Czy państwo są w stanie ją gdzieś odnaleźć? Nie mówimy tutaj w ogóle o dowodach takich namacalnych. To są wszystko wyliczenia z metody, której wspomniałam tutaj krótko, zegara molekularnego. Czyli odtwarzamy, kiedy linie ewolucyjne, w jakim czasie się rozdzielały. Jeżeli wyobrazimy sobie drzewo, Życie jako drzewo, tak, gdzie ma bardzo dużo gałęzi, to cofając się, idziemy po kolei w kierunku Konara i nagle nam się zrobi jeden punkt, z którego wszystko się zaczęło. I ten punkt to jest właśnie nasz wspólny przodek, luka. Ale... I to jest 4,2 miliarda, miliarda lat temu. A co było wcześniej? No właśnie. No właśnie, więc tutaj są hipotezy, które się nazywają na przykład hipoteza świata RNA. Świat RNA, ta hipoteza została zaproponowana w roku chyba 86. Gilbert ją opublikował w artykule w Nature, Twierdząc, że RNA jest właśnie tym materiałem, tym replikantem, który potrafi nieść informację genetyczną, potrafi ją powielać, bo musi się ten organizm powielać, żeby, żeby nazwać to życiem tak? i katalizuje jeszcze to wszystko, czyli generalnie spełnia podstawowe funkcje. Ale pojawiła się taka inna jeszcze hipoteza, która twierdzi, że no dobrze, RNA rzeczywiście może było to pierwsze, ale ono bez białek bardzo słabo funkcjonuje. I białko z tym RNA związane pomaga mu utrzymać strukturę tej cząsteczki, zwiększa funkcjonalność, tak? I mamy tutaj hipotezę świata RNA i białka, która wypełnia trochę luki takie, które ten świat RNA nie za bardzo tłumaczył. Są też badacze, którzy twierdzą, że w tym świecie przed wspólnym naszym przodkiem. Przed luką. Z, przed luką. Istniały już spokojnie, nie tylko RNA, ale DNA, czyli mieliśmy już podwójne nici, które gdzieś ze sobą w wspólnym czasie wyewoluowały i powstały, bo my nie mamy dowodu tak naprawdę na to, że RNA było pierwsze. Początek życia na Ziemi nie ma tutaj żadnego zapisu. Pierwszy zapis to rzeczywiście szukamy w skałach, a skały osadowe, takie skały najstarsze liczą sobie 3,5 miliarda lat. I jeździmy do Afryki i do Australii, żeby z nich wydobyć Ale to już są szczątki. organizmy, które mają komórki z jądrami. Niezupełnie. To są organizmy, które są zachowane bardzo słabo. To są jakieś struktury sferyczne bądź nitki zbudowane no, z węgla. Tak? Morfologia, czyli kształt tych struktur przypomina dzisiejsze bakterie. Nic poza tym. Pani profesor, no fascynująca, ale jeszcze chciałam wrócić do tych samych początków, tak. do tej materii organicznej, tak. tego RNA czy DNA, mhm. które może powstać w takiej atmosferze tej wczesnej Ziemi, to są warunki beztlenowe. Tak, tam jest, zdecydowanie. Tam jest wodór, tam jest y, tlenek węgla, tam jest Metan, azot. Tak. I jest jakiś trigger, który powoduje, że pojawia się ta pierwsza cząstka materii organicznej? Było ich wiele, tych cząstek. Proszę zauważyć, że meteoryty są nośnikami takich cząstek organicznych. Mamy bardzo dużo materii organicznej w meteorytach. Tak? Asteroida Bennu, która, z której przywieziono próbki. No, tam mamy cały, wszystkie budulce do utworzenia RNA i DNA. Tak? Więc materiał taki wyjściowy, ten prebiotyczny do utworzenia życia jest powszechny, wydaje się, tak, w środowisku nie tylko ziemskim, ale pozaziemskim. I dzisiaj już badacze coraz śmielej mówią, że życie to nie jest jakaś unikatowa rzecz, która się wydarzyła, że to jest prawdopodobnie dosyć powszechna sprawa w kosmosie. My tego nie wiemy, my tego nie jesteśmy w stanie z, znaleźć, zidentyfikować, tak, czy zidentyfikować, ale skoro powstało w warunkach ziemskich, które były takie no jakie właśnie wspomniałam, to prawdopodobnie nie jest to wydarzenie wymagające jakichś niezwykłych warunków, tylko całkiem normalnych. Tak? I eksperyment Miller-Stanley, 53 rok, to był genialny eksperyment, który pokazywał, że właśnie z tej ewolucji chemicznej w warunkach wczesnej Ziemi, przy wyładowaniu, czyli przy źródle energii, powoduje, że powstają nam ze związków nieorganicznych, organiczne tak? związki. Tam było mnóstwo aminokwasów, które powstały. Ten eksperyment był powtórzony w no 2000 którymś roku i bardzo podobne rzeczy wyszły. Czyli to było naprawdę genialne, bo to zmieniło sposób w ogóle myślenia. Mm -hmm. tak? I z tej materii organicznej, z tej pierwszej materii organicznej powstała luka, ten pierwszy organizm. Tak. Styl, że zanim luka powstała, to prawdopodobnie było jakieś życie, po którym nie ma śladu, tak? Bo przecież prawdopodobnie była jakaś konkurencja w tym wczesnym oceanie, czy w tej zupie takiej darwinowskiej, w którym było mnóstwo związków organicznych, tak? I wyłoniła się taka forma życia, która wygrała, zwyciężyła i doprowadziła w toku ewolucji do tego, co możemy za oknem obserwować dzisiaj. Profesor Barbara Kremer, Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, opowiadała Państwu o początkach życia na Ziemi. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Polskie Radio. Jedynka. Znów wędrujemy ciepłym krajem Malachitową łąką morza Ptaki powrotne umierają Wśród pomarańczy na rozdrożach A w fioletowo-szarych łąkach Niebo rozpina płynność arkad Pejzaż powieki miękko wsiąka Zakrzepła sól na nagi warga Wieczorami w rządach zatok noc morze z modzką grzywą Jak miękkie truszki brzmieje lato Wiatrem sparzone jak pokrzywą Przed fontannami perłowymi noc Ciepły, kraje malachitową łąką morza, ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Przed fontannami perłowymi noc winokrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłą. Na koniec Eureki obiecana opowieść o kulturze Majów, a pretekstem jest, proszę Państwa, książka mojego krakowskiego gościa. W tamtejszym studiu profesor Jarosław Żrałka, kierownik Zakładu Archeologii Nowego Świata w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor monografii, która w ubiegłym tygodniu miała swoją premierę. Ta praca nosi tytuł Majowie na tropie wielkiej cywilizacji Ameryki Środkowej. Witamy panie profesorze, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ta książka jest, tak sobie pomyślałam, pewnego rodzaju podsumowaniem pana wieloletnich badań nad kulturą Majów. Bo tutaj muszę od razu dodać, że od dwóch dekad regularnie jeździ pan do Gwatemali i prowadzi prace archeologiczne w majańskim mieście na Kum. Bardzo jestem ciekawa jak zaczęła się ta przygoda z kulturą Majów. Kiedy w ogóle zainteresował się pan tą cywilizacją? Z tego co pamiętam, to kulturą Majów zainteresowałem się jeszcze w szkole podstawowej, kiedy w ręce wpadła mi taka dosyć znana książka Cerama, bogowie, groby i uczeni. To jest książka o historii archeologii. Też się nią Jeden fascynowałem w tej książki no właśnie i jeden z rozdziałów tej książki był poświęcony Przedhiszpańskiej, prekolumbijskiej kulturze majów przedstawiał informacje na temat miast majów porośniętych przez dżunglę, gdzieś tam nieodkrytych kompletnie. To to jakoś tak rozpaliło moją wyobraźnię, że potem stwierdziłem, że, że muszę zdobywać kolejne informacje. No y i jako y student po raz pierwszy pojechał pan do Ameryki Środkowej? Czy tak? Tak, na studiach jeszcze to były czasy, kiedy się pisało listy na papierze, więc wysyłałem do osób, o, o których wiedziałem, że prowadzą badania archeologiczne w Meksyku i Gwatemali, wysyłałem takie listy. Jeden z tych listów trafił w ręce badacza japońskiego pochodzenia, takiego Shigo inomaty, który pracował w, wówczas na Uniwersytecie Yale i przyjął mnie do, do grona członków swojej ekspedycji, która wtedy realizowana była w, w północnej części Gwatemali na takim dosyć dobrze znanym stanowisku, mieście Aguateca. A potem, dosłownie kilka miesięcy później też brałem udział jako wolontariusz w pracach gwatemalskiego z kolei projektu na terenie parku Triangulo w północno Gwatemali. i tam poznałem ludzi, którzy później mi bardzo pomogli, między innymi Bernarda Hermesa, gwatemalskiego archeologa, jeszcze kilka innych osób. Bernard wtedy mnie przygarnął do Nakum, a jeszcze ja też pracowałem dokumentując w kopy rabunkowe na, na, na kilku innych sąsiednich stanowiskach. Mm -hmm. No my kiedy pracowaliśmy, my nasz projekt tutaj mówimy, bo te, te badania rozpocząłem w 2006 roku z moim kolegą Wieśkiem Koszkulem. Mm -hmm. Właśnie w, w tym majańskim mieście sytuację... Nakuma. W Nakum, tak. My mieliśmy troszkę sytuację już ułatwioną, ponieważ tam istniała już od, od wielu lat baza. My mogliśmy trochę z tej bazy, przynajmniej z kuchni korzystać, ale um, musieliśmy zbudować też swoją infrastrukturę, więc to, to było ogromne wyzwanie, bo Spaliśmy w namiotach, zbudowaliśmy taką konstrukcję, taki długi dom, który podzielony był na dwie części. Jedną część zamieniliśmy na kuchnię dla nas, dla, dla archeologów, a druga część to było takie laboratorium polowe. No i przy bardzo niskich środkach finansowych udało się jakoś te pierwsze dwa sezony zrealizować. Potem dostaliśmy już jakieś środki z, z grantów polskich. Mhm. No ale opłaciło się, bo tutaj mogę Państwa odesłać do naszych archiwalnych rozmów z profesorem Źrałką w Eurecie bo relacjonowałam Państwu te sukcesy kolejnych sezonów w Nakum. Wielkie wydarzenie to było odkrycie obrabowanego grobowca królewskiego w jednej z tych właśnie piramid Majów w Nakum. Ten grobowiec pochodził z VII wieku naszej ery, jak pamiętam. No i oczywiście te dary grobowe to było coś fascynującego. I też pamiętam, jak opowiadał mi Pan, że po odkryciu spał Pan z tymi precjozami majańskimi ukrytymi w futerale aparatu fotograficznego. Tak, to zgadza się, to generalnie tak wyglądało, że z Wieśkiem już w pierwszym sezonie udało nam się w 2006 roku dokonać, mieliśmy bardzo dużo szczęścia dokonać takiego ważnego odkrycia. To był pierwszy grobowiec królewski na, na tym stanowisku, na Kum. I tam była cała masa jadeitów, w tym taki wisior jadeitowy, który spoczywał temu władcy na, na piersi. On był najcenniejszym przedmiotem, jaki odkryliśmy. Była jeszcze masa innej jadeitowej biżuteli, malowane naczynia, w tym jedna misa, która przedstawiała tańczącego boga kukuryzy, To jedno z najważniejszych bóstw Majów, ale ten pektorał właśnie był przez nas trzymany. Akurat Wiesiek spał z tym pektorałem. On go wsadził do fotorału faktycznie po aparacie fotograficznym. Okazało się później, że ten pektorał był kilkaset lat starszy niż, niż sam grobowiec. Pewnie był przechowywany przez rodzinę królewską jako jakaś ważna pamiątka rodowa przekazywane z pokolenia tak, na, na pokolenie. pokolenie. Mhm. Tak. Panie profesorze, ale tak. chcę nawiązać do książki, bo mówimy teraz o Gwatema. Ale oczywiście te majańskie miasta położone były też i na Półwyspie Yucatán, a więc to jest Meksyk, też i Honduras, prawda? i kawałeczek tak. Salwadoru mhm. i Belize, prawda? Tak jest, mhm. tak. A co by wyróżniało, panie profesorze, tę kulturę? Z takich bardzo charakterystycznych oczywiście rzeczy to jest y, wiedza, bardzo zaawansowana wiedza astronomiczna, matematyczna. Była długa rachuba kalendarzowa, dzięki której oni byli w stanie określać bardzo dokładnie, z dokładnością co do jednego dnia, wydarzenia ważne, religijne, historyczne. My mhm. jesteśmy w stanie dzisiaj, dzięki temu, że oni mieli tą długą rachubę, te daty przeliczyć. Na nasz kalendarz. No, no mieli i, pismo, ale, ale prawda? Chciałbym tutaj podrzucam. Tak hmm. jest. Natomiast chciałbym zaznaczyć, że oni nigdy siebie nie postrzegali, chociaż my nazywamy ich jako Majów. Mówimy, że kultura Majów, cywilizacja Majów oni nigdy siebie nie postrzegali i nie postrzegają do dzisiaj jako jednej takiej wspólnoty. Yy, lingwiści też zwracają uwagę na to, że mamy do czynienia z około 30 językami majańskimi. Pomiędzy tymi niektórymi językami były takie duże różnice że na przykład w dzisiejszych czasach te rdzenne populacje Majów często, żeby się z sobą skomunikować, a jeśli wywodzą się z innych grup językowych, to używają języka hiszpańskiego. Chociaż jak Hiszpanie przybyli w wieku XVI na te tereny, to kultura Majów już wówczas właściwie była skończona. To znaczy może nie do końca, dlatego że my w nauce mówimy często o tak zwanym wielkim upadku klasycznej cywilizacji Majów. I ten upadek przypada faktycznie na, no głównie na IX wiek naszej ery, ale są miasta, które upadły przed IX wiekiem, są takie, które upadły trochę później. I wtedy faktycznie znika z, z obszarów dzisiejszej północnej, środkowej Gwatemali, Belize, pobliskich obszarów Meksyku, cała masa miast Majów. Do dzisiaj to stanowi mm -hmm. zagadkę, co było przyczyną tego upadku. Wydaje się, że intensyfikacja wojen, zmiany klimatyczne mogły się przyczynić do tego. Natomiast wiele jednak ośrodków tych, które były jakby położone na północ, co mam na myśli, mówiąc na północ, to jest głównie północna część dzisiejszego Jukatanu mm -hmm. oraz górska wyżyna Gwatemala. To ośrodki się dalej rozwijają, aż do przybycia Hiszpanów. I te królestwa w różnym stopniu stawiały też opór Hiszpanom. Mówię w różnym stopniu, dlatego że niektóre z Hiszpanami się układały, inne przeciwko nim walczyły. Na Najsłynniejsze królestwo z południowej Gwatemali, które stawiło opór Hiszpanom, to było królestwo stworzone przez Majów Kicze. Ci Kicze do dzisiaj mieszkają w Gwatemali. Jest to bardzo liczna, bardzo aktywna populacja. Oni zostali ostatecznie na skutek dwóch przegranych bitew w 1524 roku pokonani, natomiast trzeba zaznaczyć, że ostatni, tak się czasami mówi, że ostatni bastion Majów, miasto Tejasalu padło dopiero w 1697 roku, czyli pod koniec XVII wieku i ono było położone w sercu tych dawnych ziem Majów, które wcześniej w IX wieku zostały wyludnione. Ale mimo, mimo tej konkwisty i mimo tego, że Majowie byli poddani akulturacji przez najpierw rządy hiszpańskie, później przez rządy takich państw jak Meksyk, Watemala, do dzisiaj mamy do czynienia z tym, że no, mieszkają w Ameryce Środkowej, mieszka kilka milionów ludzi, od 7 do 8 milionów ludzi, którzy posługują się różnymi językami majańskimi. Ci ludzie zachowali własną kulturę, tradycję, język, więc musimy o tym pamiętać. No, nie możemy powiedzieć, że Majowie byli kiedyś, już ich dzisiaj nie ma, bo ciągle są. No, po więcej, panie profesorze, możemy odesłać do pana książki, bo niestety nasz czas się kończy, więc nie, nie możemy państwa wprowadzić we wszystkie niuanse tej kultury, ale chociaż jedną rzecz zaznaczę, że Jeden z rozdziałów pana książki jest poświęcony grze w piłkę, Majowie wymyślili piłkę kauczukową, taką, która się dobrze odbija, prawda? To też jest wyjątkowa rzecz. Tak. Pisze pan również o tym, czy Majowie składali ofiary z ludzi, czy byli bardziej okrutni niż Aztekowie. No i pisze pan na przykład o pszczelarstwie majańskim, więc dużo ciekawych rzeczy w pana najnowszej o książce. O kakao. właśnie. Ale to już musimy odesłać naszych słuchaczy do, do pana pracy. Pracy zatytułowanej Majowie na tropie wielkiej cywilizacji. Cywilizacji Ameryki Środkowej. Profesor Jarosław Źrałka, kierownik Zakładu Archeologii Nowego Świata w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. I tak proszę Państwa, Eureka dobiegła końca. Kłaniam się Katarzyna Kobylecka. Do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. Organizację pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia. Założyliśmy portal Nauka o Klimacie. To na początku była zupełnie taka amatorska inicjatywa trzech osób ze wsparciem środowiska naukowego. Szymon Malinowski prezes Fundacji Edukacji Klimatycznej. Poprosiliśmy osoby, które mają wiele wspólnego ze zrozumieniem procesów klimatycznych, o wspomaganie nas jako Rada Naukowa Portalu. Zaczęliśmy wypuszczać informacje o tym, co się dzieje w systemie klimatycznym. Poprzez różne projekty Fundacja pobudza świadomość klimatyczną i pomaga kształtować odpowiedzialne podejście do środowiska naturalnego, zarówno wśród obywateli, jak i w środowisku instytucjonalnym oraz biznesowym. Na początku to były takie informacje quasi naukowe, to znaczy każdy tekst, który pojawiał się na portalu i każdy wpis był bardzo skwapliwie weryfikowany przez członków Rady Naukowej. To było taką nowością na rynku medialnym. Przez kolejne lata portal rósł. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że potrzebna jest pewna organizacja wokół portalu nauk o klimacie i tak powstała Fundacja Edukacji Klimatycznej. Fundacja w roku 2017 otrzymała Nagrodę Popularyzatora Nauki Polskiej Agencji Prasowej i Ministerstwa Nauki. Początkowo na stronie PL koncentrowaliśmy się na obalaniu konkretnych mitów na temat zmiany klimatu. Co ją powoduje, czy jest wyjątkowa, i tym podobne. Aleksandra Kardaś, wiceprezeska Fundacji. Z czasem jednak zaczęliśmy poszerzać zakres tematyczny naszych tekstów. Coraz więcej piszemy dziś o adaptacji, o przystosowaniu się do nowych warunków klimatycznych, na o tym, jakie rozwiązania pomogą nam ograniczać w Polsce problem suszy i powodzi, albo w jaką stronę iść ze zmianami w rolnictwie w miastach. Staramy się też oddawać głos naukowcom. Reprezentują przy tym najrozmaitsze dziedziny. Od fizyki, atmosfery, przez biologię, do badań społecznych. I opowiadają o tym, jak pod wpływem zmiany klimatu zmieniają się zachowania niedźwiedzi, ryb i ludzi. O tym, jak bada się topnienie lodowców, powstawanie chmur, czy zmiany zachodzące w polskich lasach.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 Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada 2, odcinek między miejscowością Trzciel a Nowy Tomyśl. W pobliżu 107 km. Auto osobowe potrąciło pracownika obsługi autostrady. Jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana. Droga Krajowa nr 2, odcinek Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska. W miejscowości Nowy Cinek na 629 km trwa wyciąganie z rowu ciężarówki. Krajowa Dwójka jest drogą zablokowaną. Trasa ekspresowa S3, odcinek Węzeł Sulechów, Węzeł Zielona Góra Północ. W pobliżu Zawady na 187 km auto osobowe uderzyło w barierę blokując jeden pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Skończyły się kłopoty w innym miejscu Estlujki. Na odcinku węzeł Lubin południe, węzeł Legnica Północ w pobliżu Chrustnika na 280 km. Zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Zielonej Góry. Autostrada A4, odcinek węzeł Wrocław Południe, węzeł Bielany Wrocławskie. Na 152 km doszło do zdarzenia auto z dostawczym. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. S7. Odcinek Tarczyn, Grujec, miejscowość Podole. 27 km. Zderzenie autoosobowego i motocykla. Jedna osoba ranna, zablokowana została jezdnia w kierunku Radomia oraz lewy pas ruchu w kierunku Warszawy. Koniec kłopotów na Krajowej 11. Na odcinku węzeł Poznań-Dąbrowka, węzeł Poznań-Zachód w Gołuskach na 25 km.